Właśnie zbliża się 17. o już, już jest i jeszcze raz witam państwa serdecznie. Towarzyszy mi oprócz Wojciecha Ciarki, który jest za dwójkową konseletą Monika Kopcik. Być może niektórzy z państwa będą zresztą mieli okazję się z nią usłyszeć dzisiaj. Wielka sobota w kościele katolickim jest dniem ciszy, zawieszenia między tym dramatem ukrzyżowania, dramatem dnia wczorajszego i oczekiwanym zmartwychwstaniem jutro. Ale najważniejszy moment w roku liturgicznym wpisuje się też przecież w rytm natury, bo Wielkanoc, chociaż to święto ruchome, zawsze przypada u progu wiosny. I kiedy patrzymy, jak z zimowego letargu wybudza się przyroda, to może dobry moment, żeby zastanowić się właśnie, tak jak Michał Dębski mówił przed chwilą, co nam pomaga obudzić się, wzrastać, co nas podnosi. A skoro jesteśmy w tak mocno przesyconym duchowością czasie, to ośmielę się również pytać o to, co unosi nas nie tylko estetycznie, ale i duchowo. Z moimi rozmówcami Maciejem Kuberą, Krzysztofem Łapińskim, Stanisławem Łubińskim, Bogusławą Sochańską i księdzem Ichumenem, Pantelejmonem Karczewskim poruszymy wątki muzyczne, literackie, przyrodnicze, filozoficzne i religijne. Ale skoro to właśnie ja mam przyjemność dziś zadawać Państwu yy, i w Państwa imieniu pytanie, co nas podnosi, to pomyślałam sobie, że ponieważ mnie wczoraj uniosła hmm, wspomniana pasja według świętego Jana Jana Sebastiana Bacha na naszej antenie nadawana od czternastej, no to pozwolę sobie zacząć od fragmentu wiersza. Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha. Rodzina wyjechala do Hagen. Sam zostałem w tym ogromnym domu po galeriach krokami dudnia. Bardzo śmieszą mnie te złocenia i te pelikany rzeźbione, jak od niechcenia, i te chmury mknące na południe. Ja bardzo lubię chmury i światła pochmurne, jak fortece, jak moje fugi poczwórne. Cóż to za rozkosz blądzić przez pokoje? z panią muzyką we dwoje, jak las jesienny świece w lichtarzach czerwone. A dzisiaj jest Wielkanoc, dzwon rozmawia z dzwonem, o, wesołe jest serce moje. Wiersz ten zapowiadający już jutrzejszą radość czytał sam autor Konstanty Ildefons Gałczyński. Proszę koniecznie znaleźć sobie w tomiku na półce lub w internecie cały tekst tego pięknego, wspaniałego wiersza i bardzo państwa zachęcam do tego, żeby dzielić się dziś z nami na antenie Dwójki tym co państwa podnosi opowieściami albo podpowiedziami, wskazów, wskazówkami, co podnosi lub może wręcz unosi duchowo czy estetycznie. 22 645 22 22 to jest nasz numer. Czuwa przy nim właśnie Monika Kopcik. Można też do mnie napisać maila katarzyna.hagmajermaupapolskieradio.pl. A teraz w naszej dzisiejszej audycji pora już na pierwszą muzykę i to będzie ponownie muzyka huralna. Wiem, że wielu słuchaczy dwójki jest z nami ze względu na muzykę, od niej więc zaczniemy rozmowę o tym, co nas podnosi, pomaga podźwignąć się lub wzrastać. Witam w studiu pierwszego gościa, jest nim Maciej Kubera, reżyser dźwięku w Teatrze Polskiego Radia, ale także wiolonczelista, kompozytor i chórzysta utworu z twoim wokalnym udziałem słuchaliśmy przed chwilą. Dzień dobry. Dzień dobry. No, że był to psalm maryjny, to wszyscy usłyszeli, psalm wielkopostny. Co to był za utwór dokładnie? To była tradycyjna pieśń, Witaj Matko Uwielbiona, którą ja opracowałem na chór, na prośbę Zofii Borkowskiej, dyrygentki Warszawskiego Chóru imienia Świętego Jana Pawła II i też w wykonaniu tego chóru pod dyrekcją Zofii Borkowskiej wysłuchaliśmy Właśnie tego utworu. I to było nagranie koncertowe z niedawnego koncertu. Tak, tak. Wiem, że byłaś na tym koncercie, bardzo mi miło. I no jest to też. I usłyszeć chór, zwłaszcza w, do... w kościele o dobrej akustyce, to jest no, doświadczenie przyprawiające zawsze od reszty. Tak też dlatego chcę się śpiewać w chórach. Ja sam śmieję się z siebie, że jestem multichurzystą i śpiewam w wielu chórach. I w wielu z nich było tak, że właśnie zobaczyłem tych ludzi, jak oni śpiewają. I nie tylko usłyszałem muzykę dobrze wykonywaną, mimo że amatorsko, ale też zobaczyłem, jak ci ludzie są szczęśliwi z tego, że są razem ze sobą. I też, też tak chciałem być razem z nimi. A ma znaczenie repertuar? Owszem, tak, ma znaczenie, ale nie pierwszorzędne, myślę. Mm -hmm. Też ja mam to szczęście właśnie, że w tych różnych chórach mam bardzo różny repertuar. No właśnie, to mnie, się bardzo ciekawi, <laughs> to mnie bardzo ciekawi, jak to jest, bo to, to może być jedna z, jeden z tych czynników, który cię do, tego, do tej multichuralności prowokuje. No tak, akurat tak się złożyło, że ja się interesuję muzyką i, i historią muzyki też i w wielu epokach znajduję... Dla siebie bardzo ciekawe utwory, które lubię i też jest to tym większa radość, że można uczestniczyć w wykonaniu takiego utworu, a nie tylko słuchać go z nagrania. A nie jest to bardzo obciążające, bo jednak no, chór, praca w ogóle w zespołach muzycznych, ale w chórach szczególnie wymaga prób zgrywania się. To są godziny spędzane przy muzyce, ale też przy takiej czasem żmudnej pracy. Czasem tak jest, rzeczywiście, ale jest to też przyjemna praca, bo ona przynosi efekty, a, a w ogóle też śpiewanie w chórze amatorskim, nie wiem jak jest profesjonalnym, bo nigdy nie śpiewałem, ale y, śpiewanie w, y, w chórze takim właśnie z przyjaciółmi, to jest też doświadczenie nie tylko muzyczne. Y, te chóry, w których ja śpiewam, to są chóry kościelne akurat, więc jest to też muzyka, która no właśnie unosi nas nie tylko jakoś tak emocjonalnie, ale też właśnie unosi nas ku Bogu. Służy modlitwie, służy wiernym. Nie jest tylko przeżyciem artystycznym, ale też przeżyciem duchowym. Jest to też bardzo ważne przeżycie wspólnoty z tymi ludźmi, którzy tam są. Do tych chórów przychodzą bardzo różni ludzie, w różnym wieku. Czasem też rodziny z dziećmi na przykład. I, i też ludzie z, o różnych zawodach, o różnych zainteresowaniach. I kontakt z nimi jest no, bardzo ciekawy, bardzo inspirujący i wszyscy sobie pomagają, są dla siebie przyjaźni, bez względu na te różne różnice, które się tam pojawiają. I też domyślam się, że nie ma takiego bardzo rygorystycznego oceniania wzajemnego, kto jak tutaj, no to oczywiście, że chór pracuje po to, żeby wykonać utwór doskonale, natomiast, natomiast, że jednak, żeby chór jako całość mógł dobrze pracować, to uczestnicy nie mogą wzajemnie zbytnio się oceniać. No myślę, że tak. No, oczywiście jakaś ocena musi być, szczególnie ze, ze strony prowadzącego czy prowadzącej. Tak, to jest ta osoba, drygienki. która ma tę najtrudniejszą rolę <laughs> pod tym względem. Tak, ale też no, wiadomo, że właśnie jesteśmy też tam trochę dla innego celu niż perfekcyjne wykonanie tego utworu, chociaż staramy się oczywiście wykonać go jak najlepiej. A jak w ogóle trafiłeś do muzyki, że tak powiem, dość tego świata muzycznego, który skoro y, y, jesteś w nim tak zaawansowany, to zakładam, że to musiało się zdarzyć wiele lat temu, jak byłeś małym chłopcem. Tak było. No dzięki moim rodzicom przede wszystkim, dzięki mojemu tacie, który lubił grać na naszym domowym pianinie, Raktajmy <grych> i wysłał nas po prostu mniej i mojego brata na lekcje muzyki. No ale też jakoś byłem na to wrażliwy, też yy, opowiadam wszystkim, że na przykład zainteresowałem się operą oglądając odcinek Królika Baksa, w którym <grym> yy, właśnie bohaterowie ganiali się po scenie w rytm yy, uwertury do Cyrulika Sywilskiego. No ale też potem mój tata mnie zabrał do opery, pokazał mi tego Cyrulika Sywilskiego w Operze Kameralnej yy, jako prawdziwe przedstawienie. No więc, yy, więc też jest to tutaj udział moich rodziców. A dlaczego violonczela? To jest jakaś taka historia, ja, nie wiem, zainteresował mnie ten instrument. Nie pamiętam dokładnie, w jaki sposób. Bo wiesz, że teraz wiolonczela zyskała oszałamiającą popularność. No może teraz, to pewnie ze dwa lata temu, po tym jak pojawił się serial Wednesday i tam główna bohaterka, taka mroczna nastolatka, jako taki swój właśnie moment wytchnienia wychodzi gdzieś na taras na dachu i gra na wiolonczeli w nocy. No ja mam takie, takie zdjęcie, jak gram w, na świeżym powietrzu we Włoszech w górach. To jest e. dla ciebie to spotkanie z instrumentem, zwłaszcza tak pięknie brzmiącym solo również. To jest dla ciebie też taki moment, nie wiem, wytchnienia czy takiego odseparowania się od świata, kiedy jesteś tylko ty i muzyka? Czy, czy to jest zupełnie coś innego? Czy jednak to jest po prostu praktyka, żeby, żeby grać lepiej zawsze? Jest to na pewno spotkanie, no nie jestem z tą muzyką sam, bo gram teraz głównie w zespole też takim nie do końca profesjonalnym, w zespole Furibondo. Więc jest to też spotkanie z innymi moimi przyjaciółmi w tym zespole. I z jednej strony jest to doskonalenie oczywiście wykonania, na tyle na ile nam pozwalają możliwości, ale, ale jest też to przeżycie muzyczne i na pewno jest to rodzaj relaksu. Mhm. Nawet jeżeli przychodzę na próbę zmęczony, nawet jeżeli wiem, że tam będą jakieś trudności przy pracy nad utworem, to, to jest to relaksujące. Przypominam, że Państwo również mogą e, dzielić się z nami swoimi doświadczeniami, e, tego, co Państwa podnosi, podnosi na duchu, a może podnosi właśnie, jeśli chodzi o e, te umiejętności, o to, jacy jesteśmy, bo przecież e, podniesienie ma również e, ten wymiar. Moż, mogą Państwo do nas telefonować 22 645 22 22. Można też do nas. I prościej wpływa na nasze emocje, ale czy jest coś jeszcze, co, co ci tak podnosi, motywuje? Na przykład praca z ludźmi, no bo jednak jako bardzo ważny członek zespołu Teatru Polskiego Radia pracujesz z ludźmi bardzo dużo. Tak. Myślę, że właśnie, właśnie kontakt z ludźmi jest dla mnie taki podnoszący. No, a mimo, że przecież w teatrze bywa, nie wierzę, że nie, bardzo trudny. Bywa trudny, trudny czas, oczywiście zdarzają się różne, no jak to w pracy zawodowej, trudne sytuacje, ale ja tu, tak nawet szedłem tutaj z taką myślą, żeby to powiedzieć, że, że zespół Teatru Polskiego Radia naprawdę jest bardzo życzliwy, bardzo wspierający, każdy tam stara się każdemu pomagać i w tych trudnych sytuacjach tak samo, więc tu chciałem pozdrowić cały zespół i i postawić go za taki wzór. Tak, to my w redakcji, na przykład w redakcji literackiej też mamy takie poczucie, że bywają różne, nawet bywają, no wiadomo, tematy sporów, każdy... Y mm. y są tematy, które zawsze na przykład mają więcej chętnych niż mm. miejsca na antenie albo inne, ale jednak w takich y tych trudnych momentach, czy, czy dużych wyzwaniach, to ta możliwość liczenia na siebie wzajemnie, ta wspólnotowość to jest też rzeczywiście coś, co w tak. tej Naszej pracy bardzo pomaga. Efekty twojej pracy będą na naszej antenie już niebawem, dlatego że bardzo poruszające słuchowisko wspaniałe o, o hiobie na podstawie między innymi, czy przede wszystkim tekstów starotestamentowych będzie już o godzinie 19.00. W dwójce to będzie premiera. To była trudna dla ciebie praca, czy właśnie taka idealnie medytacyjna na finał Wielkiego Postu? Myślę, że jedno i drugie. <laughs> y, tak. Redbad Klinstra w głównej tak. roli tytułowej, Maja Komorowska y, grająca jego żonę, matkę. Tak, żonę. żonę I narratorkę to, tak. jednocześnie. Tak, tak, tak. żonę, która jest narratorką. Grzegorz Damięcki, Jakub Snochowski, Wojciech Kalarus. Y, Jerzy Radziel, oczywiście. Jan Radziel, oczywiście. Tak? <laughs> para wspaniała, niesamowita. Wspaniała obsada rzeczywiście. No i reżyseria Katarzyny Michałkiewicz i muzyka Wojciecha Błażejczyka. No to była i podnosząca, i trudna praca. Jest to też taki poruszający tekst. Właśnie tak myślę sobie, że i śpiewanie w chórze, i ta wspólnotowość pokazuje nam, że jest, tak sobie myślę, że, że w ludzkim cierpieniu jest coś takiego, czego nie rozumiemy do końca. I o tym też jest, tak myślę, częściowo chiop Prawda, że on to cierpienie przeżywa, przychodzą jego przyjaciele, starają się jakoś to zracjonalizować, poszukać winnych może. Yy, a tu się okazuje, że nie, że oni błądzą, że nie ma co szukać winnych, nie ma co racjonalizować. I trochę też z muzyką jest podobnie, że prawda, przychodzę do chóru, czy do zespołu, czy, czy coś na przykład piszę i to trochę tak jakby mnie przerasta, trochę jest jakby coś więcej niż... Niż to, co my robimy, prawda? Pracujemy nad utworem, pracujemy nad y, intonacją, nad emisją głosu, nad interpretacją. Poznajemy, nie wiem, historię muzyki. Y, ale to, ale gdzieś ciągle jest coś więcej y, niż y, niż to, co jesteśmy w stanie y, jakoś objąć rozumem. Ten pierwiastek metafizyczny. Tak. A um, jak wygląda taka praca właśnie, kiedy um, przystępujecie do nowego utworu w chórze, z chórem um, partytura? Najpierw rozczytywanie um, z akompaniamentem, czy dość praca w głosach, czy dość szybko jednak wspólna? To jest też różnie, ale rzeczywiście raczej tak, no, czytamy w głosach poszczególne partie, no i staramy się połączyć. Trzeba znać nuty? Nie, nie jest to konieczne, pomagacie sobie, rozumiem, wzajemnie, czy też akompaniment fortepianowy. Tak, czy śpiewamy sobie nawzajem, teraz też jest możliwość nagrania, chociażby na komórkę, prawda, i wysłania, czy mhm. gdzieś swoim y, przyjaciołom, z chóru, żeby mogli posłuchać tego, albo wiele też utworów z takiego klasycznego repertuaru jest dostępna w no internecie tak. w formie właśnie takich kursów, czy jak to powiedzieć, y, takich samouczków y, mhm. pos dla poszczególnych głosów. No to nawet nie wiedziałam, że aż takie są zasoby i skarby w, w internecie, a są takie utwory, które jak, czy w ostatnim czasie był taki utwór, który jak właśnie dostaliście, to ucieszyłeś się, że, że to będzie taka muzyka, która właśnie jest muzyką twojego serca. No bardzo dużo. No to poproszę konkrety. Och, to tak to muszę sobie przypomnieć. Na przykład w jednym z chórów, w którym śpiewam w Gaudete Indomino pod dyrekcją Doroty Dąbrowskiej wręcz właśnie Dorota prosi nas, żebyśmy dawali swoje propozycje, co by tutaj moglibyśmy śpiewać. Mhm. I ja na przykład zaproponowałem Ave Verum Williama Byrda, które jest jednym z moich ulubionych utworów i śpiewaliśmy je, też, też kilka innych. Mhm. Mhm. No więc na przykład to. Co, co prawda już trochę dawniejszy czas, nie ostatni, ale, ale tutaj mogę podać jako, jako taki przykład właśnie. A kiedy pra wykonanie jest twojego utworu, to jakie to uczucie? No jest to coś wspaniałego. Teraz właśnie pojechałem niedawno, raz w roku jeżdżę na turne pasyjne. To jest taki wyjazd z kolei chóru z liceum imienia Tadeusza Czackiego. Chór tam prowadzi Marcin Wiliński, nauczyciel z tego liceum. I tam właśnie napisałem specjalnie utwór na tę okazję i został on wykonany. No i byłem bardzo szczęśliwy z tego, że, że była taka możliwość i, i że chór ten utwór zaśpiewał. Też tam były instrumenty, więc zagraliśmy. Mm -hmm. No jest to wielka radość i też taka yy, no duma. <grytanie> I wdzięczność ogromna też dla, dla tych ludzi, którzy podjęli się tego trudu. Ten utwór nie był łatwy, <grytanie> więc... Yy, yy, więc jestem i bardzo wdzięczny, że się tego trudu podjęli A czy jest muzyka, której słuchasz yy, na no nie chcę użyć tego trywialnego słowa ale lepsze nie przychodzi mi teraz na myśl na pocieszenie właśnie kiedy odczuwasz, yy, Michał Demski yy, już 20 minut temu mnie zadawał to pytanie yy, yy, jaka muzyka mnie podnosi na duchu to ja teraz yy, przejmę pałeczkę i zadam je tobie ja bardzo dużo słucham różnej muzyki e, z tego repertuaru klasycznego i dużo mnie podnosi na duchu, ale jak tak zapytałaś, to pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to klasycyzm. E, Epokę klasycyzmu... Trzech klasyków wiedeńskich, czy coś innego? No tak, trzech klasyków wiedeńskich, e, w tym chyba najbardziej Haydn. O. E, to by się tak mogło wydawać, że to jest taka muzyka może mało emocjonalna, ale e, dla mnie ona jakoś pokazuje piękno świata. E, Haydn też ma duże poczucie humoru. No i to wbrew pozorom bardzo mnie wzrusza. Mm -hmm a na ten czas tak poprosiłam cię o przygotowanie jakiegoś utworu dla naszych słuchaczy też z tego repertuaru który jest ważny dla ciebie w tym okresie tuż przed wielkanocnym przyznam że ja dokładnie przede wszystkim z sentymentu churalnego stabat mater pergolesiego to jest utwór do którego zawsze wracam i bardzo mnie porusza widzę że ty również tutaj proponujesz Stabat Mater? Tak. To, to jeszcze wymienię jeden chór, w którym śpiewam, chór Dobrze. Flaminę pod dyrekcją Marty Wiatr. No, żeńska część tego chóru wykonywała Stabat Mater per z jego kiedyś. Natomiast ja wybrałem dla państwa Stabat Mater Szymanowskiego, fragment końcowy z niego. To jest... Tak myślałem dużo o tym Stabat Mater i, i w ogóle o różnych opracowaniach tej sekwencji, bo z jednej strony, właśnie na jednym biegu, nie mamy Pergoleziego, który jest taki, powiedziałbym, w moim odbiorze, epatujący wręcz emocjami. Bardzo piękne Stabat Mater Pergolesiego, ale właśnie takie bardzo emocjonalne. Na drugim biegu, nie mamy też bardzo piękne Stabat Mater Palestriny, które z kolei jest bardzo kontemplacyjne, bardzo stonowane. A Szymanowski gdzieś to wszystko obejmuje on jest i kontemplacyjny, i ekspresyjny. Ale może nie taki epatujący, tylko bardziej taki współczujący, wydaje mi się. Też wiem, że kompozytor pisał to z żalu po, po odejściu córki swoich bliskich, znajomych. I to jest takie stabat matry, które w moim odbiorze mm, tak nas trochę przytula, tak jakby jest gdzieś blisko tego naszego cierpienia, ale nie stara się naszymi emocjami jakoś tak mocno kierować. Chociaż ta ekspresja tam jest też ogromna i jest właśnie i ekspresja, i kontemplacja. Tak, o Stabat Mater Karola Szymanowskiego opowiadał mój pierwszy dzisiejszy gość Maciej Kubera, reżyser w Teatrze Polskiego Radia, ale także kompozytor i muzyk, przede wszystkim chórzysta. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję i życzę Państwu wszystkiego dobrego na te święta, radości ze zmartwychwstania. A zanim posłuchamy muzyki, to ja Państwa również zachęcam do kontaktowania się z nami i opowiadania również o tej muzyce, która podnosi Państwa katarzyna.hagmeiermaupa polskie radio.pl lub dwadzieścia dwa sześćset czterdzieści pięć dwadzieścia dwa dwadzieścia dwa. Program drugi Polskiego Radia. Rozmawiamy w Wielką Sobotę o tym, co nas podnosi, rozumiejąc to metaforycznie. Choć pewnie będą i takie momenty w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, kiedy zrozumiemy to bardziej dosłownie, ale to nie w towarzystwie mojego obecnego gościa. Jest nim filozof, doktor habilitowany Krzysztof Łapiński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Filozofia często, choć myślę, że w dobie coachingu to też się trochę zmienia, ale często jest jednak postrzegana jako taka wieża, czy taki zakątek myślicieli pracujących wokół abstrakcyjnych pojęć, rozważających ontologię, epistemologię. A jeśli się nie mylę już w starożytności, filozofia bywała też widziana jako narzędzie właśnie poprawiania naszego życia. Tak, jak najbardziej. Ja bym zaczął od czasów współczesnych. Uważam, że Filozofia powinna być bardziej obecna w naszym życiu, począwszy od edukacji szkolnej. A dlaczego? Dlatego, że nasze czasy chyba są takie szczególne, to znaczy wymagają krytycznego myślenia, umiejętności krytycznego myślenia. Fake news i te wszystkie zjawiska z tym związane, dezinformacja. To jest coś takiego, gdzie filozofia chyba rzeczywiście może się przydać ludziom do oceny do tego, z czym mają do czynienia, do krytycznego namysłu. Bo ten namysł właśnie nie zawsze musi być zogniskowany wokół rzeczy zupełnie abstrakcyjnych. Dokładnie właśnie o tym mówię, że to nie musi, nie, nie musi być kości słoniowej, ale wra, właśnie przykład, kiedy filozofia bardzo przydaje się w życiu. A druga rzecz jest taka, że nasza rzeczywistość dzisiaj jest jakaś taka bardzo chyba nieprzewidywalna, zmienna. I to jest to, co, z czym starożytni już się mierzyli. I tu możemy wrócić do pani pytania o starożytność. No bo rzeczywiście w starożytności filozofia służyła też temu, żeby no, lepiej żyć, zachować równowagę wewnętrzną, taki zdrowy dystans do rzeczywistości, nie przejmować się tym, co jest i tak poza naszym, naszymi możliwościami, albo czym nie należy się przejmować. Także krótko mówiąc, filozofia była czymś takim, co mm, nazywano wtedy terapią, terapią myślenia, terapią duszy. Wtedy tak nazywano? Tak, tak. Terapia psyches, terapia duszy, filozofia jako medycyna duszy na przykład. Te takie analogie z medycyną było, były często, częste w filozofii. To znaczy tak jak medycyna leczy ciało, tak filozofia leczy nasze myślenie, nasze emocje. Tak filozofowie chcieli na wzór medycyny widzieć właśnie tę swoją dyscyplinę. Jako sztukę, która no właśnie ingeruje, coś, coś robi, działa, a nie tylko jest abstrakcyjną refleksją nad właśnie ontologią czy epistemologią, czy tymi kwestiami Wahałam się przez moment, czy y, przedstawić Pana jako stoika, ale wydaje mi się, że y, to już jest takie prawie definiujące osobę y, określenie. Nie wiem, czy, czy Pan sam tak o sobie myśli. Nie wiem, czy to w ogóle jest takie określenie, które można do siebie przyłożyć, czy to jest jednak droga, ale stoicyzm stał y, za tym moim przypuszczeniem, że w dzisiejszych czasach, czasach coachingu, wracamy może do takiej filozofii użytkowej. I tutaj też pewnie o pułapkach takiego podejścia moglibyśmy porozmawiać. Tak, na pewno to... To znaczy tak, stoicyzm y, współczesny i ten starożytny, one trochę się różnią od siebie. Ten współczesny rzeczywiście jest taki bardziej użytkowy. Krótko mówiąc, on y, odpowiada na takie nasze jakby zapotrzebowanie, jak żyć łatwiej. Jest taki bardziej pragmatyczny, bardziej może utylitarny jak ułatwić sobie życie codzienne, na przykład, prawda? Natomiast starożytny stoicyzm, on był bardziej jakby naznaczony, nacechowany etycznie. Ważniejsze były pewne powinności moralne wobec na przykład innych ludzi czy wobec siebie. Stąd czasami to była kwestia, jak żyć trudniej, kiedy się było stoikiem, to znaczy miało się poczucie, że ma się więcej pewnych zobowiązań wobec innych ludzi, prawda? To znaczy człowiek musiał zachowywać pewną taką wymagającą postawę moralną, co de facto no, mogło jakby to życie komplikować, na, na płaszczyźnie, czysto takiej praktycznej. Więc tutaj, tutaj by były pewne jednak, myślę, różnice. To znaczy właśnie stoicyzm starożytny kładzie nacisk na taką wewnętrzną postawę moralną, takiej integralności moralnej, pielęgnowania cnót, no poświęcenia. Jakie, jakie to miałoby być cnoty? Oczywiście to zapewne nie jest wyczerpywalne w pięciominutowej wypowiedzi, ale te takie najważniejsze powinności stoika. No przede wszystkim trzeba pielęgnować w sobie mądrość, to znaczy umiejętność analizy, krytycznego osądzania tego, co nam się przytrafia, bo człowiek automatycznie ma tendencję do tego, żeby oceniać od razu, że coś jest dobre albo złe na przykład. Jeśli oceni, że coś jest dobre, to chce dostać, to pożąda tego. Jeżeli uważa, że złe, to stara się tego uniknąć, boi się tego. A stoicy mówią, że to nie zawsze tak jest, że ta nasza pierwsza ocena jest słuszna. No więc taki rodzaj mądrości wszechstronnej to jest to, co należy też praktykować. W relacji z ludźmi to jest zawsze na przykład sprawiedliwość, to jest nie wiem, no, hojność, to jest na przykład odwaga. To są takie wszystkie cnoty, które właściwie stanowią stałe, stały katalog cnót w Grecji u Arystotelesa. Kiedy sięgniemy do jego dzieł z zakresu etyki, on daje całe takie listy różnych cnót, które właśnie jego zdaniem ogólnie wyrastają z tej kultury greckiej, ale też też no, filozof tutaj przychodzi tak jakby porządkuje pewne rzeczy dodaje coś od siebie i porządkuje i uzupełnia. prawda więc tych cnót można wymieniać mnóstwo niektóre są po prostu praktykowane w relacjach z ludźmi więc te relacje z ludźmi są bardzo potrzebne żeby w jakichś cnotach się ćwiczyć nie wiem właśnie hojność prawda jakaś taki rodzaj dobroczynności i nie chodzi wyłącznie o taką hojność materialną prawda ona też jest ważną częścią też jest ważna ale rzeczywiście nie tylko o to chodzi też o to żeby dać na przykład swój czas innym, swoją uwagę. Seneka na przykład uważa, że jedną z lepszych rzeczy, którą można innemu ofiarować, to jest pokazać mu, jak być stoikiem, czyli taką perspektywę, która potem no, bardzo człowieka jakoś tak wzmacnia, pomaga mu w tej równowadze wewnętrznej, daje taki pion. Czyli ofiarowanie swojej wiedzy, czasu, troski, no właśnie to jest też to, prawda? I to ćwiczymy w relacjach z ludźmi, czyli... To jest taki, taki, można powiedzieć, układ, że i sami stajemy się lepsi dzięki temu i pomagamy innym. Tutaj zresztą w tym aspekcie relacyjnym stoicyzm zbliża się trochę z chrześcijaństwem, prawda, które również mhm. jest nauką o, o dzieleniu się, o hojności. Z pewnością. Jest tutaj na pewno jakieś podobieństwo. Są też różnice. No, stoicyzm jest filozofią. Chrześcijaństwo ma aspekty i filozoficzne, i religijne. W chrześcijaństwie istotna jest perspektywa życia po śmierci. W stoicyzmie, o dziwo, ona jakoś tam jest, ale jest mało znacząca. To znaczy, stoicy uważają, że to, co tu i teraz, to jest to dobro, które należy zrealizować, osiągnąć i za to już no, nie ma dodatkowej nagrody. Jeżeli osiągniemy cnotę, jakieś, jakieś dobro moralne, staniemy się dobrze, no to jakby nie oczekujmy nagród za to, prawda? To jest już samo w sobie nagrodą. To, co może jest podobne też, to coś takiego, że stoicy proponują taką perspektywę na człowieka, która wygląda w ten sposób, że wszyscy ludzie są rozumni, w tym sensie są równi. I chrześcijaństwo ma podobne przesłanie, takiej równości wszystkich, tylko inaczej trochę zdefiniowanej, ale, ale też taki duch, no, że każdy jest istotny, każdy jest ważny, wszyscy jesteśmy pod pewnym względem równi. To jest to, jest to co widzimy i w jednej propozycji, i w drugiej. To, co je na pewno różni, to właśnie nacisk na, z jednej strony, relacje o charakterze metafizycznym. Mhm. W Jednak w filozofii ten nacisk jest położony na rozum, tylko na mhm. to, co jesteśmy w stanie w granicach naszego myślenia objąć. Chociaż w stoicyzmie ten boski rozum też jest bardzo mocno obecny. To znaczy, stoicy mówią tak, że całym światem rządzi rozum, on ma charakter boski, a my wszyscy jesteśmy taką jakby cząstką tego rozumu. Ta rozumność w nas i ta rozumność w świecie, one są jakoś tam właśnie do siebie podobne. Też w stoicyzmie jest jakiś taki aspekt teologiczny, religijny. Niemniej, no, to jest jednak filozofia. Tutaj nie ma jakichś, nie wiem, obrzędów, rytuałów. Nie chodzi o wiarę, chodzi o poznawanie. A to praktykowanie, bo jednak mhm. z drugiej strony filozofia nie ma rytuałów, ale jest praktyką. Tak, i to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o filozofię starożytną. Tutaj odsyłam do książek na przykład Piera Adota, których kilka jest po polsku. I on forsuje tezę, że filozofia starożytna to jest y, sposób życia. To są jakieś takie ćwiczenia duchowe różnego rodzaju. No i pokazuje na wielu przykładach, jak to funkcjonowało w starożytności. To znaczy, że Teoria na temat tego, czym jest rzeczywistość, to jest tylko jeden filar całości. Drugi filar to jest to, jak tę te teorię przełożyć na życie praktyczne, na życie codzienne. I tutaj stoicy, na przykład stoicy mówią o tym, że należy praktykować właśnie, nie wiem, wdzięczność chociażby. Czyli starać się, jeżeli coś nam się przydarza w życiu, to starać się zawsze w tym wszystkim dostrzec jakiś pozytywny aspekt. Być wdzięcznym temu, że coś nam się przydarzyło, jakby i czasami na siłę trochę próbować wydobywać te pozytywy, chociaż to bywa niekiedy trudne. No, ale to nam jakby ułatwia po pierwsze, trochę nam to ułatwia życie. A po drugie też, no tak jakby pokazuje, że żyjemy w świecie, co do którego można mieć jakiś rodzaj zaufania, chociaż trochę, prawda? Więc w tym sensie ta wdzięczność to jest coś takiego, co pokazuje nam dobry, pozytywny aspekt rzeczywistości. Ogólnie praktykowanie jakiegoś takiego rodzaju dystansu wobec tego, co nam się przytrafia. Tutaj dobrym przykładem są rozmyślania Mareka Aureliusza. On na przykład porównuje świat do teatru, dekoracji teatralnych, a więc... Wiele rzeczy wokół nas to jest taka trochę złuda, to są właśnie te dekoracje, trzeba mieć tego matrix. świadomość, trochę taki matrix, tak, dobrze mieć świadomość tego i, i wiedzieć, że wiele rzeczy to jest taki trochę spektakl, prawda? nie przejmować tak bardzo tym. Jest takie ćwiczenie stoickie, które polega na tym, że no jeżeli ta rzeczywistość wokół nas jakoś tak nas bardzo już obciąża, już mamy tego dosyć, to spojrzeć na to z perspektywy tak jakby trochę kosmicznej. Wyobrazić sobie, że jesteśmy gdzieś na orbicie i to wszystko czym się przejmowaliśmy, jest takie malutkie, znikome, prawie że niewidoczne w skali kosmicznej. Więc to takie nabieranie dystansu w stolicyzmie, to jest też jakiś taki rodzaj ćwiczenia. No i na przykład rozmyślania Marka Orliusza to jest taki swego rodzaju dziennik ćwiczeń filozoficznych, czyli dzień po dniu, dzień w dzień można próbować te ćwiczenia stosować w życiu, zwłaszcza kiedy no właśnie coś trudnego nam się przydarza. Rozmyślania podobno były pisane w czasie wojny w, w obozie wojskowym, więc można sobie wyobrazić, że rzeczywiście to były takie sytuacje bardzo trudne. No i ten stoicyzm jakoś Markowi Orliszowi, pomaga w tym, żeby przetrwać różne trudne okoliczności. Mnie ogromnie podoba się to osadzenie w tu i teraz. Tu znów jest taki komunał współczesnego coachingu, czy współczesnego patrzenia na to, jak można żyć lepiej. Ale tu i teraz w tym sensie, żeby na przykład nie rozpamiętywać za bardzo przeszłości. I ta nauka, żeby wiedzieć, na co się ma wpływ i na co się mhm. go nie ma. Nie do końca jest mi bliskie to przekonanie, że nie mamy wpływu na przyszłość, ale to, że nie mamy wpływu na przeszłość, wydaje mi się, że może być bardzo uwalniające. Tak, to znajdujemy na przykład u Epikteta, jednego z tych ważniejszych filozofów stoickich, który dzieli rze rzeczy na zależne od nas i niezależne. Na przykład zależne to jest nasza postawa, nasze myślenie. Coś, co możemy w sobie wypracować. A niezależne, no to, to właśnie te, nad którymi nie mamy pełnej kontroli. Tutaj stoicy przywołują obraz łucznika. On może być mistrzem w swojej dziedzinie, może świetnie opanować swoją sztukę i to jest to, co zależy od niego. No ale jak wypuści strzały, to może zawiać w ostatniej chwili wiatr i nie trafi. I to jest to, co jest od nas niezależne, prawda? Czyli zakończenie czynności. Ale też przeszłość jest niezależna przyszłość, dopóki jest przyszłością też. To znaczy, możemy oczywiście planować przyszłość, no, ale też stoicy mówią, nie ma sensu na przykład jakoś tak z góry za bardzo obawiać się przyszłości, bać się tego, co nastąpi. Innymi słowy, tu i teraz, dlaczego tu i teraz? Bo tu i teraz mamy możliwość działania, zaingerowania w świat, czyli pokazania tego, co możemy zrobić, tej naszej cnoty, ewentualnie ćwiczenia się w w cnotach. Czyli tu i teraz to jest taki moment, kiedy można właśnie coś zrobić. A rozpamiętywanie czy wracanie do tego, co zdarzyło się w przeszłości, nawet jeżeli było wynikiem naszych działań, nie wzmacnia nas? Absolutnie nie. Nie wzmacnia. Często przygnębia. Stoicy mówią, że żal to jest jedna z najgorszych postaw, którą można przyjąć, bo ona dotyczy przeszłości. To jest żałowanie tego, co się stało a to już się nie odstanie, nie odwróci, no i nie ma, nie ma zupełnie sensu. To znaczy, nawet jeżeli rzeczywiście coś złego się stało, no to obciążanie tego dodatkowo naszymi emocjami już niczego nie poprawi. Emocje to jest to, na czym stoi współczesny świat, przynajmniej jeżeli patrzymy na jego rozwój, na rozwój też mediów tych elektronicznych. To jest z kolei to, wobec czego już stoicy w starożytności byli bardzo podejrzliwi. Tak, tutaj stoicy dzielą emocje na dwa rodzaje, na takie namiętności, które nam szkodzą, jakiś taki niepotrzebny na przykład lęk, pożądanie ukierunkowane na niewłaściwe rzeczy. Trochę już się przestraszyłam, bo no, zresztą to akurat może i nie, nie słusznie, że stoicy to, co jest motorem świata, czyli miłość, i pożądanie, mm. gdzieś y, każą odsuwać, no ale tak... Yy. Ale nie zupełnie, nie w całości. To znaczy, bo to jest tak rzeczywiście taka łatka przyklejona stoikom, że oni są tacy bezemocjonalni. Ta apatia stoicka to jest po prostu... Po prostu obojętność. Obojętność, kamień, który bez ruchu tkwi i nie ma żadnych uczuć. Nie, to, to nie jest tak. To znaczy, to jest raczej taki rodzaj... Taka próba przepracowania emocji, rozpoznania ich i nie poddawania się tym, które uważane są za niewłaściwe, które nas, nie wiem, spalają, niszczą. Natomiast trzeba tutaj próbować rozwijać te, które no, nie szkodzą nam. Takie właśnie no, dobre, zdrowe. Jak wdzięczność. No, wdzięczność. Albo na przykład zamiast od razu czegoś chcieć, pożądać, to można po prostu odczuwać radość, że coś widzimy. Czyli jesteśmy w muzeum i na przykład myślimy, czemu nie mam tego obrazu, który wisi na ścianie. Bardzo chciałbym go mieć, żeby wisiał w moim pokoju, prawda? Nie, no, po prostu odczuwać radość z tego, że go widzimy, bez pożądania. Tak? Tego rodzaju tutaj stoicy proponują przesunięcia. Tak, być może też powinniśmy podchodzić do świata natury, nie pożądać go, żeby go mieć na własność i zmieniać, tylko żeby z nim być. To podążanie za rytmem natury jest też ważną nauką. To, co starożytni mogliby nas może nauczyć, to jest umiarkowane korzystanie z zasobów natury i ogólnie zasada umiaru. To jest chyba jedna z ważniejszych zasad, które mogą płynąć z etyki starożytnej. Pytam o ten aspekt bycia obok natury, a nie w roli jej pana i władcy, też trochę w nawiązaniu do książek dla dzieci, które pan mm. pisze. Dzik dzikus, opowieść o takiej społeczności zwierząt i właśnie patrzenie na nie z wdzięcznością i z dystansu. Dziękuję, że pani to o, o tym przypomniała. Rzeczywiście, no, te książki dla dzieci to jest coś ważnego dla mnie. Po pierwsze, to był sposób na przebywanie z moją córką, kiedy była mała, no to pisałem te książki. Ale też często się spotykam, mam spotkania autorskie z dziećmi i widzę jak one przeżywają i te książki i w ogóle no, są takie jakby podatne na jakiegoś rodzaju dobre, pozytywne przekazy dotyczące czy to zwierząt, czy przyrody. No właśnie, no my mamy jako, jako ludzie potrzebę kontroli. Uważamy, że sami zaprowadzimy lepszy porządek w tej przyrodzie, a czasami może by było właściwsze zostawienie jej, żeby tak samo pas się rozwijała. No może ten kryzys klimatyczny nas trochę jakby nauczy innej postawy, chociaż widać, że sprawy już zaszły bardzo daleko i czy jesteśmy w stanie to zmienić, to jest inna kwestia. W tych książkach dla dzieci staram się pisać o tym, żeby, żeby być właśnie obok przyrody, żeby tak empatycznie starać się na nią patrzeć. To jest taka mała, mała kropla może, która drąży skałę. A ten moment w roku, który teraz mamy, kiedy przedwiośnie staje się wiosną, to zmartwychwstanie przyrody. Jaki to jest dla Pana osobiście moment w roku? Taki moment podniesienia? O, chyba najbardziej wyczekiwany. Taka nowa nadzieja co roku, że Przede mną wiosna, potem lato, że zima, no jeszcze dużo trzeba czekać zanim nadejdzie. Także to no, rzeczywiście jest jeden z najpiękniejszych momentów w roku, ten moment. Jeszcze za chwilę już drzewa będą pełne kwiatów. A jak komuś trudno to dostrzec, to jakich filozofów przepisuje pan nam na recepcie, panie doktorze? Jest bardzo, bardzo ciekawy, może, może nie, nie za dużo się o nim mówi, filozof polski, który zajmował się filozofią ekologiczną przez całe swoje życie i wykładał w Stanach, Henryk Skolimowski. On na przykład, pamiętam, napisał taki esej o drzewach, o geometrii drzew, czyli mówi, że ta nasza sztuczna geometria, geometria miast, kąty proste, to nie jest ta geometria naturalna, którą my jako istoty biologiczne, przyrodnicze, jak, jakiej potrzebujemy. To, czego potrzebujemy, to jest taka właśnie geometria drzew, taka trochę nieuporządkowana i dlatego lepiej czujemy się między innymi właśnie w, w przyrodzie. To znaczy, jesteśmy tak bardzo mocno jakby zespoleni, zrośnięci z przyrodą, że samo to otoczenie nawet na poziomie, no, czysto jakby geometrycznym, to jest coś takiego, co lepiej na nas działa, na nasze mózgi. I Skoli Mózki mówi, że właśnie można wrócić do Greków, którzy patrzyli z szacunkiem i czcią na przyrodę, tak jakby to właśnie była jedna wielka świątynia. Filozof, doktor habilitowany Krzysztof Łapiński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem w Wielką Sobotę w programie Drugim Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Krzysztof Łapiński wspominał o starożytnych filozofach. kto Sokrates mówił w dialogach Platona, że filozofia leczy duszę tak jak medycyna leczy ciało. My słuchamy fragmentu Śmierci Sokratesa, trzeciej części kompozycji Erika Sati, zainspirowanej postacią greckiego filozofa w opracowaniu Johna Cage'a na dwa fortepiany. Słuchają nas Państwo, czego dowody mam m.in. na swojej skrzynce e-mailowej katarzyna.hadmajermałpapolskieradio.pl. Pani Urszula napisała, że z przyjemnością słuchała refleksji Macieja Kubery o muzyce, churalistyce, pracy w zespole, które rezonują z jej odczuciami. Śpiewam w chórze kościelnym, pisze pani Urszula. Poza muzyką, poznawaniem utworów w szczegółach jest ogromne przeżycie duchowe i religijne. Zazdroszczę takiego zespołu, w którym wspólna praca zbliża, daje przyjaciół, a nie przygnębia ocenami, przesłuchaniami i pomijaniem w składzie koncertowym. I Pani Ur Urszula pisze też, że kocha muzykę i składa e, najlepsze życzenia również e, Państwu, a także e, Maćkowi i jego bratu, które to życzenie oczywiście przekażemy. Jest z nami również telefonicznie pan Robert. Dzień dobry, panie Robercie. Dzień dobry, pani Katarzyno. Cóż pana podnosi na duchu lub duchowo? Tak ogólnie słowo literackie, czy słowo wymieniane z innymi ludźmi? Mam przed sobą takie, można powiedzieć, próbki poetyckie, które napisałem o słowie. Mhm. Y, radiowe słowo na przykład. <gry> mam, mam, mam długie te wiersze, niektóre. Jeden z wierszy jest długi, a dwa krótsze. Mhm. To może zacznę od Radio Dwójka. No dobrze, już się trochę rumienie w, w imieniu całej Zielonej Dwójki, ale, ale posłuchamy oczywiście. Tylko dobrze. niestety, tak jak w przypadku Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, pewnie jeżeli to wiersz długi, to poproszę o fragment. Dobrze. Radio Dwójka to, to krótszy wiersz, to słowo wartościowe. To wiersz, to powieść, to słuchowisko, interpretacja, to dialog. Myśli zamieniają się w słowa. Przed nimi słuchaczu się nie chowaj. A, tak, to jest też nasz apel zawsze, żeby słuchacze znajdowali dla nas trochę czasu. Bardzo pani Robercie, bardzo serdecznie dziękuję i mogę powiedzieć, że Pana refleksje rymują się trochę z tym, co napisała Pani Elżbieta, która między innymi yy, zwraca uwagę, że wszelkie wybory Pani Magdaleny Łoś zawsze yy, yy, poprawiają Pani Elżbiecie nastrój, no i że też zawsze czeka na utwory Henryka Mikołaja Góreckiego na nasze Antenie, a także że lektury bardzo zwracają jej uwagę, czy też właśnie są dobrymi towarzyszami na naszej antenie. Panie Robercie, serdecznie dziękuję, życzę pięknych świąt Wielkiej Nocy i mówię do usłyszenia również Państwa. Zachęcam ewentualnie do dzielenia się swoimi propozycjami tego, co podnosi, niekoniecznie duchowo, ale co też wprawia nas w taki lepszy lepszy nastrój, lepszy stan ducha 22 645 22 22. Już niespełna trzy minuty do godziny osiemnastej słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Ja tutaj zostałam bardzo słusznie przez dwie słuchaczki złapana na nieuważności. Spotykamy się w wielką sobotę, która nie tylko w Kościele rzymskokatolickim jest obchodzona jako święto, ale również w całym zachodnim chrześcijaństwie, także to są wszystkie życzenia, które dziś również w Państwa mailach się pojawiają, adresowane są do wszystkich. Chrześcijan, którzy już jutro obchodzić będą Wielkanoc, ale nie tylko to duchowe podniesienie interesuje nas w dzisiejszym spotkaniu. Do Zielonego Studia Dwójki przybył kolejny gość, pisarz, dziennikarz i przyrodnik Stanisław Łubiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Z przyrodą to jest chyba łatwiej. Zresztą trochę o tym mówił Krzysztof Łapiński przed chwilą, bo w przyrodzie wystarcza przede wszystkim, no co, słońce, odrobinę wilgoci i już się podnosi, jak co roku. Chyba tak. To jest przyjemne w tej przyrodzie, że, że daje takie zaczepienie i taką przyjemną przewidywalność w takich czasach, kiedy właśnie wszystko się zmienia. Jakieś straszne wiadomości nas dopadają, a tu jednak widzimy, że zaraz będą kwitły te śliwki. Już wiśnie kwitą no, U mnie w, w mojej okolicy bardzo jest wiele mirabelek i one no są właśnie, cudowne. No właśnie, właśnie. Mirabelki zresztą nie są mirabelkami, to są ałycze. E, takie śliwy. Ale no, mirabelka zdaje się w naszym klimacie słabiej się przyjmuje. Ja tak... Słyszałem i to powtarzam, ale tak, ono już już za moment właściwie. U mnie już. Znaczy, już, jeżeli, już to, jeżeli, tak tak tak, jeżeli to jest te, te, ten żółty owoc, to jest właśnie mały, który tak, to już pachnie na całej, na całym gocławku, także. A no to fajnie, bo moja jeszcze nie zakwitła przed moim oknem. No ale właśnie to jest bardzo optymistyczne i no właśnie słońce czegoś jeszcze potrzebuje przyroda. No, to słońce chyba kluczowe, rzeczywiście. Mm. Ciepło. Dla wielu organizmów jest potrzebne, zewnętrzne ciepło. Nie potrafią się same ogrzać swoim, jakby nie mają takich możliwości, jak my na przykład. Na przykład owady. Owady czy gady. Dużo no, jest organizmów, które po prostu potrzebują zewnętrznego zasilania. No i rzeczywiście ta woda, no, a, a, ten a wody... był dobry, prawda? Bo dużo śniegu było no, stosunkowo jak na ostatnie no lata. W niektórych regionach wszystkie te kwantyfikatory dodajemy. Tak, ale... tak właśnie. Ja też właśnie tu был